Festiwalon. Odcinek drugi. Haven 2015. Po panelu ludzie, którzy przynieśli nam gry, udało mi się porozmawiać z Wojciechem Pijanowskim o go oraz jego pasji do nauczania. Papieros nie przeszkadza, więc... Nie, nie no, problem. tak, bo nie widać. <głos> w tym przypadku, z tego, jak ono było, to co mi się skupiło pierwsze, czy jakaś partia w go zapadła? panu z kimś, tak, czy po prostu jakaś intensywna długa, to bym mógł poprosić o Nie, moja, moja pierwsza taka prawdziwa partia w go, bo e, granie ze znajomymi, no to było granie ze znajomymi, tak? Ale był taki przypadek, że e, któraś ze spółdzielni wydała go w Polsce. pierwszego. go, niebieskie, były plastikowe i, i czerwone kółeczka, e, takie malutkie, na, na, kartonowym małym, na kartonowej małej planszy i wydali do tego reguły do, do, do gry w golfa, które były po prostu napisane bez sensu, z samymi błędami. I to mnie bardzo zdenerwowało. I napisałem wtedy list do życia Warszawy. że Zwróciłem uwagę na te błędy, wszystko sprostowałem i tak dalej. I dostałem telefon od pana Watanabe, Japończyka, który miał firmę w Warszawie na ulicy chyba Jasnej. Zaprosił mnie na partię Go. No, no bo uznał, że ja jestem jakiś mistrz świata, jak już w gazecie instrukcje i drukuję. No i przyjechałem do niego. E, rzeczywiście miał fantastyczną, dużą planszę taką, ten bęben taki. Usiedliśmy w kucki, przywitaliśmy się, cały ceremoniał. Dał mi osiem pionków fory, no bo tak wypadało gospodarzowi. No i zagraliśmy. Jak zagraliśmy i skończyliśmy, to ja nie miałem nic, a on po prostu całą planszę zajął. I w tym momencie zrozumiałem, że ja, jeszcze przede mną długa droga, i, ale dobił mnie jedną rzeczą. Mianowicie powiedział, dobrze myślałeś, ale popełniłeś kilka błędów, ja ci pokażę, które. Następnie zgarnął te wszystkie pionki z planszy, a po, go jest po 180 pionków. I od, z pamięci odtworzył całą partię, ruch po ruchu. W 30 ruchu mówi, zrobiłeś błąd, w 42 zrobiłeś błąd, ja na niego patrzyłem na jakieś zjawisko, i to była taka partia, którą zapamiętałem. To już wyższy poziom. No, bardzo komputer. Żeby takie pytanie, skoro byłaby taka sytuacja, że nie gry, to czym chciałby się Pan e, zająć i z czym wiązać? Jeżeli nie gry? Tak, tak marzeniowo. Ja kiedyś chciałem być nauczycielem. To czegoś konkretnie? Nie, tak ogólny nauczycielem, żeby e, dzieciaki uczyć życia. Nawet napisałem pracę magisterską o, o, o grach e, w latach. 70 napisałem gra jako jedna z metod nauczania problemowym. E, panowie profesorowie byli tak zachwyceni, że chcieli mnie do Ameryki na stypendium wysłać Uniwersytet Warszawski, ale odmówiłem, no bo akurat wtedy robiłem program dla dzieci i pokazywałem dzieciakom niech się no To też jest forma nauczania. No głównie. Ja, ja w ogóle w ten sposób no promuję nie tylko gry, ale jakby sposób myślenia. Tak mi się wydaje. Moim zdaniem też. Bardzo dziękuję, dziękuję. i wszystkiego dobrego. Udanej udane imprezy. Dziękuję bardzo. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.